Minęła dziewiętnasta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Strzelanina w stanie Luizjana w Stanach Zjednoczonych. Nie żyje ośmioro dzieci. Synoptycy ostrzegają przed ulewami. Alerty drugiego stopnia obowiązują na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i Wielkopolsce. Jutro w szpitalach powiatowych w całym kraju rusza protest, to sprzeciw wobec polityki finansowania służby zdrowia, ale akcja nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie szpitali. Na początek Stany Zjednoczone w strzelaninie w stanie Luizjana zginęło ośmioro dzieci, poinformowała lokalna policja. Pełne okoliczności zbrodni nie są jeszcze znane, lecz według policji strzelanina była wynikiem domowej kłótni. Sprawca został później zastrzelony przez funkcjonariuszy podczas pościgu. Łącznie postrzelonych zostało 10 osób, w tym osiem śmiertelnie. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i możliwymi podtopieniami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku Ziemi Lubuskiej i Wielkopolsce. Tutaj suma tych opadów za 12 godzin to około 40 mm niewykluczone, że i 60 lokalnie do tego burze. Natomiast w całości 36 godzin, czyli do poniedziałku, tutaj tych opadów może być nawet do 85 litrów. Mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Mieszkańcy Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolskiej otrzymali SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem o możliwych podtopieniach i z apelem, aby nie zbliżać się do wezbranych rzek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem obowiązują w pasie od Pomorza Zachodniego przed, przez południowo-zachodnią Polskę, aż po Małopolskę i Podkarpacie. Wysłannicy Stanów Zjednoczonych w drodze do Islamada, Islamabadu na rozmowy pokojowe z Iranem. Tymczasem według irańskiej agencji prasowej takiej decyzji nie podjęły jeszcze władze w Teheranie. Szef pakistańskiej dyplomacji rozmawiał dziś telefonicznie ze swoim irańskim odpowiednikiem i starał się namówić go do udziału w kolejnej rundzie rozmów. Minister Spraw Zagranicznych Pakistanu, Ish Hagdar przekonywał szefa MZ Iranu, Abbasa Rakhci, że dialog jest niezbędny. Przed ujawnieniem informacji o rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji Pakistanu i Iranu prezydent Trump poinformował o wysłaniu do Islamabadu amerykańskiej delegacji. Irańska agencja TASNIM podaje jednak, że władze w Teheranie nie podjęły ostatecznej decyzji dotyczącej udziału w kolejnej rundzie negocjacji pokojowych. Może to być jednak także irańska strategia negocjacyjna. Przy pierwszej rundzie rozmów w Islamabadzie Teheran zapowiadał, że nie zgodzi się na rozwiązania tymczasowe. Uzgodniono zaś dwutygodniowe zawieszenie broni. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Sprzeczne informacje pojawiły się również w sprawie udziału w negocjacjach J.D. Vansa. Donald Trump twierdził, że nie weźmie on udziału w rozmowach. Chwilę później Biały Dom zapowiedział jednak, że wiceprezydent poleci do Pakistanu. To są aktualności jedynki. Pod hasłem Czarny Tydzień jutro w szpitalach powiatowych w całym kraju rozpocznie się akcja protestacyjna. Personel placówek będzie ubrany na czarno. Akcja nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie szpitali. Jej celem jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację finansową placówek oraz pacjentów, którzy z powodu ograniczeń w finansowaniu badań będą dłużej czekać w kolejkach. Potrzebne są bardzo głębokie reformy, nie tylko ograniczenie finansowania, bo to nic nie da. To jest działanie, które odbije się przede wszystkim na pacjentach. System będzie dalej przeregulowany, pacjent nie będzie się umiał w tym systemie poruszać. Wyjaśniał Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. W placówkach pojawią się plakaty i komunikaty z wyjaśnieniem, że protest jest w obronie pacjentów i przeciwko obecnej polityce finansowania szpitali. Litwa planuje wprowadzenie zakazu sprzedaży bezalkoholowego piwa, wina i cydru osobom niepełnoletnim. Rząd w Wilnie rozważa rozszerzenie ograniczeń na wszystkie napoje imitujące alkohol. Chodzi o takie produkty jak bezalkoholowy gin, wermuty czy rum. Za ich sprzedaż groziłaby karę od 60 do 120 euro, ale grzywne do 50 euro zapłaci też osoba, która kupi i przekaże je osobie niepełnoletniej. Kary byłyby podobne do tych, które obecnie na Litwie obowiązują za sprzedaż napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia. Według litewskiego resortu zdrowia celem zmian jest ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, a także ograniczenie kształtowania nawyków związanych z piciem alkoholu. Zakaz wejdzie w życie w maju, jeśli nowe przepisy zatwierdzi parlament. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy deszczowo na zachodzie i południu kraju. Na zachodzie synoptycy ostrzegają przed ulewami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w Wielkopolsce na ziemi lubuskiej i dolnym śląsku. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od zera na Suwalszczyźnie około 5 stopni na Pomorzu, 7 na Mazowszu i Lubelszczyźnie do 9 w Wielkopolsce. Jeden. Polskie Radio Reklama Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No. Wiadomo, Barbaro. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, <śmiech> Ci panowie z Media Expert. <śmiech> I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie <śmiech> i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl Karpaty.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 reklama, autopromocja.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 Momenty Zajrzymy także za kulisy radia i zastanowimy się, jak będzie wyglądać Jedynka Przyszłości. Zapraszam, Grzegorz Kadinowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Już 9 minut po 19. Pora na naszą cotygodniową audycję. Przy muzyce o sporcie. Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na niemal dwugodzinne spotkanie ze sportem. Dziś zajrzymy na boiska piłkarskie Ekstraklasy, gdzie trwa zacięta rywalizacja o utrzymanie się w elicie i o miejsca w europejskich pucharach. Sprawdzimy jak wygląda sytuacja w ligowych finałach u koszykarek i siatkarek. Podsumujemy ciekawy weekend w kolarstwie i ciekawy sezon w łyżwiarstwie szybkim. A na deser najlepsza koszykarska Liga Świata, czyli NBA i początek rundy playoff. No a trzeba przyznać, że w halach NBA... Czego jak czego, ale adrenaliny Nie brakuje Los mi sprzyja, buzuje Adrenalina Nie wiem jak ty Ja mogę iść sam Wolę odwrócić wzrok Nie wiem jak ty Ja staram się wyjść Z miejsc, w których mieszkam Mrok Serce z kamienia Mam jakbym grał w grę To bez znaczenia ratuje mnie los mi sprzyja buzuje adrenalina w takich chwilach wymyślam jak się nazywam nie pytaj kiedy będę znał swoje miejsce nie wie tego nikt mam podejście że wejdę wszędzie Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt Ostrożnie stawiam krok Liczę się z tym, że pewnego dnia Mogę popełnić błąd Serce z kamienia Każdą chciałbym mieć. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, muzuję, na Zanim przejdziemy do relacji rozmów Jana z warto w graficznym skrócie sprawdzić, co wydarzyło się dziś na sportowych arenach w Polsce i za granicą. W piłkarskiej ekstraklasie ważne zwycięstwa drużyn grających o miejsca w europejskich pucharach. Wisła Pock wygrała w niecieczy z Brubetem 3 do 1. Raków Częstochowa pokonał Krakowie 4 do 1. Od 17.30 grają w Gdyni Arka, kontra Jagiellonia Białystok i Jagiellonia wygrywa już 3 do 0. W pierwszej lidze 53 tysiące ludzi oglądało z trybun stadionu śląskiego mecz ruchu Chorzów z liderem Wisłą Kraków. Skończyło się remisem 1 do 1. Dziś też spotkanie pogoni Grolisz Mazowiecki z pogonią Siedlce i pogoń Siedlce wygrała 2 do 0. Bayern Monachium może zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec. Bawarczykom wystarczy remis ze Stuttgartem. A na kilkanaście minut przed końcem wygrywają. 4 do 1. W angielskiej Premier League mecz wicelidera z liderem, czyli Manchester City z Arsenalem. Przed tym spotkaniem Arsenal miał 6 punktów przewagi. Dziś też m.in. Aston Villa z Matim Kaszem wygrała. 4 do 3 z Sunderlandem. W derbach Everton przegrał z Liverpoolem. 1 do 2. We włoskiej Serie A na drugie miejsce wskoczył Milan. Wygrywając na wyjeździe z Lasem Verona 1 do 0. Wieczorem jeszcze Juventus Bologna. Mistrzostwo Słowenii zagwarantowało sobie celię, którego piłkarzem jest Łukasz Bej Mamy remis w finale ta u Rolniki Siatkarek, tym razem zawodniczki budowlanych, choć wygrały z dewelopresem Rzeszów 3-1 w serii DO3, zwycięstw jest 1-1, a kolejny mecz w środę w Rzeszowie. W ekstraklasie koszekarzy dziś tylko jeden mecz 27. Kolegi Anwil Włocławek wygrał z zastalem Zielona Góra 79-70. Oba zespoły w środku tabeli, na której czele King Szczecin. W drugiej kolejce żożlowej ekstraligi spotkanie Mistrza Preso Toruń, który wygrał 46-44 z Unią Leszno. Piłkarze ręczni Wisły Płock po raz 14 zdobyli Puchar Polski. W finale w Kaliszu pokonali wybrzeże Gdańsk 31 do 25. Drugie miejsce Katarzyny Niewiadomej w kolarskim klasyku Amstel Gold Race na holenderskich szosach. Najlepsza po solowej akcji hiszpanka Paula Blasi. Niewiadoma na finiszu pokonała wybitną holenderkę Demi Wollering. Amstel Gold Race wśród mężczyzn po dwójkowym finiszu wygrał Belk Remko Evenepoel. Filip Maciejuk był aktywny i uciekał, a ostatecznie wyścig zakończył na 90 miejsce ze sporą stratą. W wyścigu zabrakły oczywiście króla światowego kolarstwa, czyli Słoweńca Tadeja Pogaczara. Na zakończenie mistrzostw Europy w Giudu w Tbilisi piąte miejsce Grzegorza Teresińskiego w kategorii powyżej 100 kg. Polak w walce o brąz przegrał przez Ipon z Turkiem Tataroglu. Reprezentacja Polski wraca z Gruzji z jednym medalem brązowym, po który w piątek sięgnęła Angelika Szymańska w kategorii do 63 kg. Za nami też kilka dużych tenisowych imprez w Stuttgarcie. Sukces Kazaszki Jeleny Rybakiny, która w finale wygrała Straszką Karoliną Muchową. W Monachium najlepszy Amerykanin Bob Shelton pokonując Włocha Fabio Cobollego, w Barcelonie triumf Artura Fisa Francuza. Francuz w grze o tytuł pokonał Rosjanina Andrija Roblowa 6 2 7 6. W portugalskim Moeirasz Jeden z największych sukcesów Maji Chwalińskiej Która wygrała Challenger WTA i W finale zwyciężyła Austriaczkę Sinie Kraus 6 1 6, Jakub Matulka ósmy W rajdzie Sierra Morena, który otworzył rywalizację W rajdowych samochodowych w Mistrzostwach Europy Na hiszpańskich drogach Najlepszy zawodnik gospodarzy Jose Antonio Suárez Broniący tytułu Mikołaj Marczyk Po wczorajszych problemach z samochodem Wrócił dziś do ścigania ale bez sukcesu. I to wszystko, jeśli chodzi o skrót wiadomości. Za chwilę wracamy do piłkarskiej ekstraklasy. Piłkarze rozgrywają mecz 29. kolejki Ekstraklasy. Dobiega końca spotkanie w Gdyni. Tam Arka przegrywa 0-3 z Biały Białystok. Za kilka, kilkanaście minut więcej o tym spotkaniu. A w dole tabeli Termanika ma już tylko matematyczne szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie. Dziś jeszcze się pogrążyła przegrywając u siebie z Wisłą Polską. 1-3 relacja Tadeusza Kwaśniaka. Chociaż przed beczem ostatnia drużyna w ligowej tabeli w starciu z rywalem walczącym o prawo startu w europejskich pucharach skazywana była na pożarcie, to w drużynie Termaliki Brugbetu Nieciecza obowiązywało dziś takie oto motto. Dopóki arytmetyka pozwala marzyć, trzeba do realizacji tych marzeń dążyć za wszelką cenę. I pierwsze 30 minut spotkania Brugbetu Termaliki z Wisłą Płock potwierdziło, że podopieczni ma Mariusza Brosza twardo tej zasady się trzymają. Grali ofensywnie, z rozmachem, sześciokrotnie w opałach był w tym czasie Rafał Leszczyński, ale za każdym razem bramkarz Płockiej Wisły był górą. W znacznej mierze jemu zawdzięcza Wisła utrzymanie czystego kąta. A potem nastało 120 sekund, które przewróciło wszystko do góry nogami. Zapatrzeni w atak gospodarze nie upilnowali w 37 minucie we własnym w tym polu karnym Wiktora Nowaka, który wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony boiska i głową wpakował piłkę do siatki. I piłkarze z Płocka zachowali się jak Zastosuje porównanie z innej sportowej dyscypliny, zachowali się jak doświadczony bokser. Jeśli przeciwnik jest zamroczony, jeśli chwieje się na nogach, to trzeba to wykorzystać. Nie upłynęły dwie minuty, a na tablicy wyników było już 0 do 2 dzięki uderzeniu Żana Rogerdia niecieckie słonie zatraciły wszelkie atrybuty swego przydomka, którym posługują się ich kibice. W drugiej połowie ochotę do szturmowania płockiej bramki już w 52 minucie odebrał gospodarzom Janis Niarkos. Było 3 do zera dla płockiej Wisły i teraz to wybrańcy Mariusza Misiury mogli już skupić się jedynie na obronie wyniku. Widowisko na tym straciło, ale trudno mieć o to pretensje do druży pilnującej po prostu swego Ożywienie nastąpiło dopiero w końcowych minutach, kiedy to i pod jedną i pod drugą bramką pojawiły się znów emocje. Skończyło się na honorowej bramce gospodarzy zdobytej w 88 minucie przez Kamila Zapolnika. Ale to nikomu w Niecieczy humoru już nie poprawiło. Prawo równi pochyłej nie zostało dziś podważone. Brugbet nie Nieciecza, Wisła Płock 1 do 3. W Częstochowie dziś piłkarze Rakowa byli bezlitośni dla Krakowi, o czym informuje Tomasz Gancarek. Raków Częstochowa wygrał z Krakowią 4 do 1, a ten mecz dobitnie nam pokazuje, jak przewrotną dyscypliną jest piłka nożna. Bo Krakowia w pierwszej połowie prezentowała się zdecydowanie lepiej, ale na przerwę schodziła przegrywając 0 do 2, a dodatkowo schodziła w dziesiątkę. Ale od początku, jak przebiegało to spotkanie, pierwsze minuty zdecydowanie dla Krakowi. To goście dużo częściej gościli pod polem karnym Rakowa-Częstochowa. To oni próbowali strzałów, ale przede wszystkim były one albo blokowane, albo niecelne, a Oliwier Zych zatrudniony był wyjątkowo rzadko. Ale w 39 minucie zaatakował po raz pierwszy Raków i od razu strzelił gola. Olbrzymie zamieszanie przed bramką Sebastiana Madejskiego. Najlepiej w tej sytuacji odnalazł się Patryk Makuch i potężnym strzałem wyprowadził Czerwono-Niebieskich na prowadzenie. Trzy minuty później znów bohaterem akcji Patryk Makuch. Świetnie zabrał się z własnej połowy, popędził przed bramkę Krakowi. Na linii 16 metra faulował go Amir Al-Amari. Sędzia dzisiejszej rywalizacji Szymon Marciniak podyktował rzut karny i pokazał żółtą kartkę zawodnikowi Krakowi. Ale został wezwany do monitora przez sędziów VAR. Przyjrzał się tej akcji raz jeszcze. Nie odwołał rzutu karnego, ale zmienił kolor kartki i Al-Amari został wyrzucony z boiska. Już w doliczonym czasie gry pierwszej połowy do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Jonathan Brunes i zrobiło się dla Rakowa 2 do 0. I można by przypuszczać, że czerwono-niebiescy mając przewagę jednego zawodnika i przewagę dwóch goli, drugą połowę rozegrają koncertowo. Ale absolutnie nic takiego, bo Krakowie od razu rzuciła się na swojego rywala i w minucie zmniejszyła straty analistę strzelców. Przy wyjątkowym gapiostwie obrony Rakowa wpisał się Dijon Camery. I choć w kolejnych minutach Krakowia dążyła do tego, by doprowadzić do remisu, gola strzelili Częstochowianie. Świetnie wyprowadzony kontratak. Bulat, Carlos i ostatecznie piłka w polu karnym trafia do Makucha, a ten wślizgiem pakuje ją do sieci. Już w doliczonym czasie gry drugiej części spotkania Raków podwyższył na 4 do 1. I znów jednym z bohaterów, Patryk Maku, który był faulowany około 30 metrów od bramki Seba Stjana Madejskiego. Do piłki podszedł jednak Leonardo Rosza. Uderzył pięknie prawą nogą i Madejski musiał skapitulować. Nic dziwnego, że w doskonałym nastroju po tym spotkaniu był bohater główny, Patryk Makuch. Na początku ciężko nam było złapać taki rytm, żeby wykreować sobie jakieś dogodne sytuacje, żeby ta gra nam się trochę lepiej zazębiła. No ale ważne, że w tym, w tym momencie utrzymaliśmy wynik. W trudnym momencie potrafiliśmy to wybronić i Znaleźć tą jedną sytuację, ją wykorzystać, i później już mogliśmy swobodniej to nas uskrzydliło, swobodniej prowadziliśmy grę. Nie zadowoliliśmy się tym 2-0, tylko chcieliśmy strzec kolejne bramki, co jest ważne, i, i z każdą kolejną minutą ta nasza przewaga była większa, i dobrze, że ją wykorzystaliśmy. Patryk Makuch, scala obie te drużyny, bo do Rakowa Częstochowa przeniósł się z Krakowi, dlatego też nie celebrował swoich goli. Tak, mam duży szacunek do Krakowi, jestem mm, teraz w Rakowie, robiłem wszystko, żebyśmy tam ten mecz wygrali, ale też jestem wdzięczny za ten czas, który spędziłem w Krakowi, i dlatego chciałem wyrazić taki szacunek dla dla, właśnie dla klubu i dla kibiców też Krakowi. Przypomnijmy, Raków Częstochowa wygrał z Krakowią 4 do 1. To tyle, jeśli chodzi o mecz w Częstochowie, a teraz już pędzimy do Gdyni, gdzie jest Paweł Kątnik. On oglądał spotkanie Arki z Jagronią Białystok, które no, dosłownie kilkadziesiąt sekund temu się zakończyło. Witam cię, Pawle! Witam Ciebie. Dzisiaj zwycięstwo Jagiellonii Białystok 3 do 0 po meczu, w którym no Arka Gdynia zagrała bardzo dobrą pierwszą połowę, ale była nieskuteczna w ataku, a źle grała w obronie, czego konsekwencją dwie bramki Jagiellonii Białystok. Ta pierwsza padła w dziewiątej minucie spotkania. Jesus z autorem 109 gola w Ekstraklasie. Wówczas wyprzedził Flavio Pajszą w klasyfikacji strzelców wszechczasów, jeśli chodzi o zagranicznych zawodników w piłkarskiej Ekstraklasie. To była akcja, w której no nie patrzyli, jak piłkę rozgrywali w polu karnym żółto-niebieskich zawodnicy Jagiellonii Białystok. Zaczęło się z lewej strony boiska, Kajetan Szmyt w pole karne. Ta piłka trafiła do afimi Pululu. Był czas jeszcze na to, żeby dograć do Jesusa Imaza i ten z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. Arka próbowała odpowiedzieć. Najlepszą sytuację miała w 33 minucie. Akcja prawą stroną boiska Marcjanik, ten, który źle zagrywał w tej pierwszej akcji, która w której z Arkas prokurowała bramkę, podał do Kocyły na prawą stronę, ten dośrodkowywał, piłka jeszcze kozłowała, na piątym metrze dopadł do niej Władysław Gutkowski, ale uderzył fatalnie głową nad bramką, mimo że nie miał asysty, obrońcy mógł spokojnie tę piłkę załadować do bramki, tego jednak nie uczynił. Na to Jagiellonia odpowiedziała golem na 2 do 0, 38 minuta spotkania, no i znów ultra duety Jagiellonii, Afimiko Pululu podającym, Jesus Imas strzelającym bramkę, ponownie akcja z z lewej strony boiska. Najpierw Kajetan Szmyt, później na skraju pola karnego przy piłce Afimiko i takie zimne, spokojne, wyrachowane dogranie do Hiszpana i Jesus Ima z prawą nogą, wewnętrzną częścią stopy, obok lewego słupka bramki Jędrzeja Grobelnego zdobywa bramkę na 2 do 0. Trener Dariusz Banasik, szkoleniowiec Arki Gdynia, próbował zmian, wprowadził między innymi Narzare Rusyna, ale ci rezerwowi nie potrafili zmienić oblicz meczu, a Jagiellonia czekała tylko na możliwość kontrataku. Spełniło się w 74. minucie meczu. Aleks Pozo bardzo skuteczny dzisiaj, bardzo widoczny na prawej stronie boiska. Właśnie tą prawą flanką wykonał akcję, w której podał w pole karne. Tam znalazł się wprowadzony trzy minuty wcześniej. Samet Baszdar, no i Bośniak spokojnie z 11 metra znowu bez asysty obrońców umieścił piłkę w siatce. Żółto-niebiescy, Gdyniani nie, próbowali jeszcze odpowiedzieć, natomiast zarówno wprowadzeni Mark Nawarro, jak i Luis Perea no, nie byli w stanie zmienić oblicza tego meczu. Jak Jelonia kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku, tylko w pierwszej połowie miała problemy, gdy Dnianie mieli dwie bardzo klarowne sytuacje do tego, żeby zdobyć bramki, ale pomylił się dwukrotnie Gutkowski. No a później to już była spokojna gra, mających wynik. Zawodników e, trenera Adriana Siemieńca. W Gdyni e, Arka przegrywa po raz drugi w tym sezonie. Wcześniej e, bardzo dobrze spisywała się na własnym boisku. E, przegrała tutaj tylko z Rakowem Częstochowa 1 do 4. Później same zwycięstwa e, i remisy. No ale dzisiaj zdecydowanie lepsza jak Jelonia Białystok, która w Gdyni wygrywa 3 do 0. A relacjonował Paweł Kątnik. Dziękuję Ci serdecznie. Jutro pozostajemy w trójmieście, bo Lech Gdańsk na zakończenie tej 29 Kolejki zmierzy się z Piastem Gliwice. Jeśli chodzi o tabelę, no to Arka w strefie spadkowej. Na szesnastym miejscu pod nią Widzew i Termalika prowadzi Lech Poznań przed Jagiellonią i Górnikiem Zabrze. Informacja z ostatniej chwili. Bayern Monachium mistrzem Niemiec. 4 do 2 zakończyło się spotkanie swoje B. Stuttgart. I na cztery kolejki przed końcem Bayern zapewnił sobie tytuł i proszę państwa, niesamowity. Bilans bramek 109 zdobytych bramek 29 straconych, a do zakończenia sezonu jeszcze przecież 4 kolejki. Czy coś nie chwyci tak jak wcześniej? Od tyłem jakiś dłuższy czas, mniej mi wach, czy wieje wiatr. Złapi mnie za drżącą rękę. Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza metr czterdzieści dwa. Otwieram W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja przy muzyce, o sporcie, a my teraz o siatkówce żeńskiej będziemy mówić, bo w drugim meczu finału siatkarek, tym razem Budowlany Łódź pokonały u siebie deweloper z Rzeszów 3 do 1 i wyrównały stan rywalizacji na 1-1. O szczegółach Robert Zwoliński. Po pierwszym meczu w Rzeszowie było wiadomo, że Budowlane, jeśli chcą dalej walczyć w tym finale, to muszą dużo zmienić w swojej grze, a przede wszystkim też w nastawieniu. No i to się udało. Pierwszy set, co prawda dzisiaj górą Developers wygrana 25 do 22, ale później odmieniły się Budowlane, wygrały do 22, do 20 i do 21 w czwartym secie. Duży w tym udział miała Paulina Damaskę, która została MVP spotkania. 22 punkty na jej koncie, wiele świetnych obron, no i punkty w naprawdę decydujących momentach, a swoje podopieczne za postawę w tym spotkaniu chwalił trener Maciej Biernat. Tutaj trzeba bardzo twardo grać na siatce, skrupulatnie realizując to, co sobie zakładamy. Nie ma miejsca na, na jakieś potknięcie, nie ma miejsca na to, aby umknęła koncentracja na jedną czy dwie piłki, bo potem już może być postacie. To jest domena tego, co się dzieje właśnie w finałach. Na tym polega to, kto zdobędzie mistrzostwo Polski, tak żeby dźwignąć te, te najtrudniejsze momenty, najtrudniejsze chwile, przecierpieć, przetrwać i domknąć set na swoją korzyść. W dużo gorszych nastrojach dzisiaj rzeszowianki trenerka Jelna Blagojewicie przyznała, że jej drużynna popełniła zbyt wiele własnych błędów. Ten trzeci set, jak zaczęliśmy źle, to już trochę zaczęło się ten mental spadać. Zaczęliśmy bardziej mnie wierzyć u siebie, bardziej mnie być odważnie. A potem to się też połączyło na czwarty, bo już dziewczyny z budowla były nakręcone, a my gdzieś tam jeszcze przeżywaliśmy te momenty, także nie powiem, że przyjechaliśmy tutaj, że będzie łatwo. Wiedzieliśmy, że będzie trudno, ale też tam nasze własne błędy, czy jest taka brak tej odwagi, czy coś, to trochę nam zapasiliśmy. No i też ja miałem wrażenie, że dwie takie kwestie kluczowe to było Uruchomienie się Pauliny Damaskę no i uruchomienie się budowlanych w tym, co robiły najlepiej w całym sezonie, czyli w bloku, że te tak, dwa tak, elementy tak. gdzieś was tak. też stłumiły. Tak, zdecydowanie blok, ich tak, w tą pierwszym meczu tego nie było dużo. One są takie znane po tym, bo cały sezon mają najlepszy blok, także tak, ale gdzieś tam mówię znowu, że jest nasza wina, bo to jest coś, że jest dzisiaj niespodzianka. Wiedzieliśmy, że mieli świetne, blokujące, środkowe, ale nie pomagałyśmy sobie. To był bardzo istotny aspekt, aby Paulina była Paulina. No, żeby czuła się swobodnie. Myślę, że, że dużą rolę odgrywa to, jak dziewczyny też funkcjonowały na boisku, że ona mogła poczuć ten flow, to swoje emocje związane z tym, czego od siebie oczekuje i na jakim poziomie jest w stanie grać. nie przychodzi zdobywanie punktów tej rywalizacji, ale, ale o to w tym wszystkim chodzi, że ma być ciężko, bo to jest ciężkie, żeby zostać mistrzem Polski. Trzeba się naprawdę nadrodzić. A zatem w finale jeden do jednego i możemy być pewni tylko tego, że jeszcze co najmniej po jednym spotkaniu w Rzeszowie i w Łodzi czeka na kibiców, a dzisiaj Sport Arena wypełniła się po brzegi brzeg Budowlanych, a także drużyny Devenopresu. Czekamy więc na kolejne mecze w finale siatkarek. a W finale koszykarek zacięty mecz w Poznaniu AZS Poznań kontra AZS UMCS Lublin. Trwa czwarta kwarta 67 do 68. Przypomnijmy, że Lublin prowadzi w tej rywalizacji 2-1. No i jeśli dziś zwycięży w Poznaniu, to zostanie mistrzem Polski. A teraz no, jeszcze o lekkoatletyce, bo to była nie tylko w Polsce biegowa niedziela. Biegi maratańskie odbyły się w Gdańsku i Krakowie. Szybszy ten pod Wawelem wygrali Kenijczycy. Wśród mężczyzn Derrick Chege 2 godziny 10 minut 55 sekund. Wśród kobiet Che -Lang Sang, 2 godziny 33 minuty 56 sekund. Dziś też półmaraton w Poznaniu, ale i w Pekinie. W Chinach triumfował Robot humanoidalny Shandian, czyli błyskawica z czasem 50 minut 26 sekund, ponad 7 minut lepszym od rekordu świata mężczyzn. Postępy w robotyce są znaczące. Rok temu, gdy po raz pierwszy roboty pokonywały taki dystans, zwycięzca biegł trzy razy wolniej. I Pytanie, kiedy do biegania maratonów nie będą już potrzebni ludzie? Dokąd nas to wszystko zaprowadzi? Czyli stopniowo, krok po kroku hiszpański zespół. Chambao, No i tak krok po kroku polscy judocy starają się odbudować tę potęgę. Pamiętamy, że czekamy ciągle na medale tych najważniejszych imprez. Mamy medal Mistrzostw Europy, bo w Tbilisi zakończyły się mistrzostwa właśnie w judo. Polacy wracają stamtąd z jednym krążkiem w kategorii 63 kg. Brąz zdobyła Angelika Szymańska. Zarówno o tym występie, jak i o całym turnieju w wykonaniu biało-czerwonych mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski. Na pewno medal cieszy, chociaż liczyliśmy, liczyliśmy na więcej. Medal, który zdobyła Angelika, czyli cały czas liderka kadry. No bardzo chcieliśmy, żeby się to wydarzyło, tak się stało. Chcielibyśmy nawet więcej u Angeliki, ale najważniejsze jest dla nas to, że ona wraca na właściwe tory, że, że odbuduje odbudowuje swoją formę i wiarę. W swojej możliwości, a i mamy nadzieję, że to są najlepsze, to tak naprawdę, dopiero za dwa lata. I wtedy będziemy rzeczywiście każdą walkę chcieli, żeby wygrywała. Natomiast inni zawodnicy reprezentacji e, też pokazali się większość z nich w dobrej strony. Bardzo blisko podium był Grzesiek Telesiński, który naprawdę dzisiaj stoczył dobre walki. i Nawet ta walka o brązowy medal była dobra i wydaje mi się, że strategia była dobra. W pewnym momencie sobą zaatakował. Jego dużo większy i cięższy rywal zlapał go w skutecznie wtrzymanie, No i to już było w tym momencie niemożliwością, żeby się oswobodzić. Natomiast jakby sama postawa i to jakby nie było to przecież życiowy sukces. Grześka to jest coś wyjątkowego, dlatego bardzo się z niego cieszymy i mam nadzieję, że to jest dobry prognostek przed kolejnymi startami, a przede wszystkim przed początkiem kwalifikacji. Siódmy miejsce Aleksandry Kalety. No bardzo chcieliśmy żeby Ola się wreszcie pokazała, zresztą cała kadra trenerska wierzy w jej potencjał i uważa, że już dawno powinna być przynajmniej w europejskiej czołówce, w Światowej. Cieszę to, że w tej chwili udało jej się wejść w punktowane miejsce na Mistrzostwach Europy, chociaż nie ukrywam i, i pewnie wiele osób się ze zgodzi, że, że można było na tych Mistrzostwach pokusić się jeszcze o lepszy wynik. Część reprezentacji... Nie powalczyłamy się na miarę swoich możliwości. Nie zawsze było to dobre losowanie. Trzeba wygrywać z każdym, jeżeli chcemy, chcemy przewozić medale, no na, no ale jeżeli weźmiemy na przykład dwuklepionanty kategorii 100 kg, to nie ulegli zawodnikom, którzy następnie się spotkali w finale ze sobą. Więc tutaj też oczywiście czasami losowanie jest dosyć istotną kwestią, na którym etapie Spotykamy zawodników danego dnia, nie do przejścia. Musimy cieszyć się z tego, co mamy. Cieszyć się, że, że start jest dużo lepszy niż w zeszłym roku i dalej pracować nad tym, żeby ta reprezentacja się rozwijała i na kolejnych imprezach była jeszcze silniejsza. W tym roku przypomnijmy jeszcze Mistrzostwa Świata w Azerbejdżanie. W Tbilisi wystartowała spora grupa Rosjan. Zdobyli kilka medali, w tym dwa złota. Startowali pod własną flagą i z własnym hymnem, bo takie są wytyczne Światowej Federacji Judo. Swoje zdanie na ten temat ma Krzysztof Wiłkomirski. Jak najbardziej jestem za tym, żeby ci dowodnicy nie mieli możliwości rywalizowania, jeżeli już to nie pod flagą narodową. I, i na pewno powinni być sprawdzani pod kątem tym, czy, czy wspierają reżim, choćby w mediach społecznościowych. No niestety jakby my nie mamy to wpływu, My jako Polski Związek Judo byliśmy przeciwni tej, tej decyzji, natomiast taka została podjęta i pomimo naszych sprzeciwów zostali już są pełnoprawnymi uczestnikami pod swoją flagą i swoim hymnem i, i myślę, że niestety ta tendencja się nie tylko nie zmieni w, nie zmieni w Judo, ale również, no nie zmieni się również w, w innych dyscyplinach. Myślę, że powoli to będzie przesuwane i, i spodziewam się, że prawdopodobnie MKO w jakimś najbliższym czasie postanowi jednak, żeby ci zawodnicy mogli pod, pod flagami narodowymi startować. Zresztą inne konflikty, myślę, na świecie obecnie no nie pomagają temu, żeby mówić, że tylko Rosjanie nie mogą startować, czy, czy Białorusini pod swoimi flagami. A inne reprezentacje krajów, które są w różnych konfliktach na świecie zaangażowane, mogą. Więc myślę, że nawet taka sytuacja po powoduje, że te starty Rosjan pod Flagą Narodową ne, będą czymś jak najbardziej w najbliższym czasie naturalnym. I wygląda na to, że musimy się do tego przyzwyczaić, choć na pewno nie wolno przechodzić obojętnie wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, gdzie codziennie spadają rosyjskie bomby. Zacięty mecz koszykarek w Poznaniu. Politechnika przegrywa w czwartej kwarcie. Jeszcze kilka minut do końca. 74 do 76, a zatem Lublin coraz bliżej Mistrzostwa Polski. A piłkarze ręczni Wisły Płock wywalczyli w Kaliszu Puchar Polski. Pokonując w finale Wybrzeże Gdańsk 31 do 25. Nagrodę dla najlepszego zawodnika zwycięskiej drużyny otrzymał hiszpański obrotowy Abel Serdio. Finałową rywalizację oglądał Michał Kublik. Miasto Kalisz jest na pewno szczęśliwe dla miasta Płock. Dzisiaj w finale Pucharu Polski szczypiorniści Orlen Wisły Płock po raz czternasty w historii zdobyli puchar Polski pokonując Wybrzeże Gdańsk. Patryk Krombel, trener Wybrzeża Gdańsk. Może pan być dumny ze swoich chłopaków? 25. minuta i 45. minuta to były momenty kluczowe w tym meczu. Plus 2 dla Wisy później plus 4 i trudno było się podnieść. No tak, jak do tego dodamy jeszcze końcówkę, w której możemy dojść na jedną i tracimy bramkę z kontry. Szkoda, ja jestem dumny, bo dzisiaj różnicy w poziomach, jakie dzieli ten zespół i w organizacji klubu i na pewno i w budżecie nie było widać. Ja jestem bardzo dumny. Szkoda, żałuję, że ja nie mówię wygrać, że nie dało się być troszkę bliżej, bo znowu ten wynik jest z mojej perspektywy troszkę zakłamujący. Oczywiście Polsk był lepszy, natomiast nie uważam, że to dzisiaj było już niepamętne różnicy. Mikołaj Czapliński, Wybrzeże Gdańsk. Powiem szczerze, że to coś dla nas w sumie nowego. Grać dzień, mecz po meczu. Wczoraj tak naprawdę zagraliśmy, nie wiem, dziesięcioma zawodnikami spotkanie. Dzisiaj może tych sił troszkę brakło. Musieliśmy rotować, mniej doświadczonymi zawodnikami. Ale to też wyglądało bardzo dobrze. Każdy na treningach dostaje szansę. W meczach ligowych też każdy wie, jak wygląda system. Myślę, że naprawdę troszkę sił. I tak jak powiedziałem, te głupie błędy, taka drużyna jak Wisła Płock, te błędy oczywiście zawsze wykorzysta. Szawi Orlen Wisła Płock. A, jesteśmy bardzo szczęśliwe. To jest dla mnie Najczęściej trofi, że, że wygraliśmy w, w Polsce, ponieważ bardzo trudna sytuacja była cały czas. Wszyscy czekają, że jesteśmy i, i wygramy łatwe I, i to jest bardzo trudne, co robiła drużyna dzisiaj. Nie tylko dzisiaj, wczoraj. Michał Daszek, kapitan Orlen Wisły Płock. Wybrzeże Gdańsk dzisiaj postawiło wam twarde warunki w finale Pucharu Polski. Tego się spodziewaliśmy, grają fajną piłkę ręczną. Ciężko się gra przeciwko Wybrzeżu. Widać, że się rozwijają, także mam nadzieję, że inne zespoły pójdą szladem wybrzeża. Gratulujemy Wisłę Płock. Tym razem Industria Kielce bez Pucharu, przypomnijmy, przegrała w półfinale tego turnieju z Wisłą Płock. I to już prawie wszystko, jeśli chodzi o tę godzinę naszej audycji. Za chwilę, za kilkanaście minut druga część, ale jeszcze informacja dotycząca Roberta Kubicy, bo zespół AF Cors z Robertem Kobicą w składzie zajął dziesiąte miejsce w kategorii Hypercar w sześciogodzinnym wyścigu. Na torze Imola w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata World Endurance Championship zwyciężył zespół toyoty O sportach motorowych będziemy mówić też właśnie w drugiej godzinie. Tam będą rajdowe Mistrzostwa Europy. Do usłyszenia. In Lądował ja jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem się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 Największa katastrofa nuklearna w historii Czy pamiętasz dzień, w którym to się wydarzyło? Czarnobyl, świadkowie tragedii Pokaz specjalny dzisiaj od 20 w National Geographic Uuu, świeżo malowany Synek jego nowe flamastry No tak, synek artysta, ale ty też niezły malarz Marzysz czy musisz, to super okazja na remont Odwiedź naszą najbliższą placówkę, wejdź na pocztowy.pl lub zadzwoń i sprawdź jak możemy ci pomóc Bank Pocztowy, im prościej tym lepiej Reklama. Ogłoszenie społeczne. Słownik podatnika. Uważność. Uważność to stan świadomego skupienia uwagi na odczuciach doznawanych w danej chwili, oddanie się obecnemu doświadczeniu. To cecha kogoś, kto dokładnie obserwuje oraz rejestruje własne doznania, jak i rzeczywistość wokół, wraz z pomijanymi najczęściej szczegółami. Uważność możemy stosować w życiu przekazując wybranej organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Wykaz organizacji znajdziemy na stronie NGOpl. Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko węzła Bydgoszcz-Zachód. Na kilometrze 257 motocykl uderzył w bariery. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, a pomimo akcji ratunkowej życia motocyklisty nie udało się uratować. Trasa jest tam częściowo zablokowana, ruchem na miejscu kierują służby. Nadal zatłoczona jest Autostrada A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu granicy państwa w w kierunku Drezna, a wzmożony ruch obserwujemy także w województwie zachodniopomorskim i w województwie lubuskim na autostradzie A6 w Kołbaskowie i na autostradzie A2 na wysokości Świecka w kierunku stolicy Niemiec. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim utrudnienia utrzymują się także pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie. Na kilometrze 162 zderzyły się dwa samochody osobowe i w kierunku z Gorzelca zablokowany jest jeden pas. W województwie mazowieckim cały czas duże spowolnienia, takie niedzielne wieczorne, obserwujemy przed Warszawą od strony Płońska na krajowej siódemce, także na drodze krajowej nr 61. Pomiędzy Zegrzem a Legionowym, na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna w kierunku Warszawy oraz w samej stolicy na ekspresowej ósemce niedaleko węzła Marymącka, i to zarówno w kierunku Białego Stoku, jak i w przeciwną stronę. Jak zawsze czekamy na ostrzeżenia od Państwa!